Kolektywę psychozy. Ballada i modlitwa. Prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Fascynacja obłędem, von Stefan Kosiewski, Herodem Szpil, zarys estetyki, hazarów, kanto. 728 rzymskimi Psychoza zbiorowa Czyta z Frankfurtu nad Menem Autor W czytaniu dzisiejszym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 Ciemnoskóry z Afryki we Frankfurcie mówi coś po niemiecku no na YouTube potem dwa wiersze z cyklu Ballady i Modlitwy Herody, Herodenspiel von Stefan Kosiewski scena kolektywe psychoze psychoza zbiorowa na forum internetowym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 Preservare wiary w stwórcę dzieła stworzenia. Amen. I tutaj Amr Kungen Raf Samson Rafael Hirsch. To tutaj to właśnie to co mówi po po niemiecku do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 Boże Ojcze Wszechmogący, Duchu Święty, Pacza Mamo, Nowinkarski Boże Bergolio, Chroń Polskę od fascynacji obłędem Sojuszników globalnych żydodebili. O Kaczyńskim proszę nie zapomnij. Bo Sejm uśpiły sztuczną mową,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 Sprawiedliwe co miesiąc. Dwa litry, paczka masła i tak dalej. Diabełek z widłami. W burdelu, jak na giełdzie spada i dźwiga się, po ślubie zaraz besa. Nikogo. Ale już za chwilę chosa. Kurewskie dni. A wtedy flat rate. Za 75 euro. Kto z kim chce i jak tylko długo może. Prawdziwy liberalizm, rządy wąsacza, wolna ręka. Wcześniej używane nazwisko Bartman czy Bartodziej, kurewskie dni istotnie wywołują zmiany zachowań zbiorowo. Euforia i depresja na przemian, bez samogwałtu, ukrytą dłonią, znakiem litery V. Której Trump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 Na których dawno sami sobie pobudowali korty i grają turnieje królewskie o puchar wielkiego, odwiernego i strażnika loży. Możliwe, że to psychoza wywołuje takie nastroje w miejscowych. Ewa Madej. Spotkałam w mojej poradni psychologicznej trzy osoby. Pewnego dnia,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 są normalnymi ludźmi. Wszyscy żyjemy we wyimaginowanych światach teatru, poezji, fantazji, fantazmagorii tak zwanych polityków po Magdalence. Batman czy jego podróbka w Polsce, złej Tyrmanda, żydowska kopia grafomana Harry Potter,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 za Twe zbytki chodź do boś Ty brzydki. Bezrobotny Polak z tablicą podejmę każdą pracę. Może być za szabę zgoja, na zlecenie, zawieszoną na sznurku, nad dołkiem, do którego zapadły mu się piersi. Z pudełka po butach, karton, w którym to pudełku z ambasady USA, agencja CIA przyniósł kasę dla miejscowych Millera za zamianą skrawka polskiej ziemi na Mazurach z turystyczno-rolnej na koncentracyjną w Kiełbąkach. Baran. Po tym się poznaje Milera.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 Spojrzenie kaprawe zezowatego Kamińskiego od antyterrorystów z CBA. Michnik. Z godnością należy przywitać Ojca Świętego na dniach młodzieży. Zacina się jąkaniem. z socjalistycznej permanentnie. Chlebem i czapką do ziemi, kaszkietem Jarka, brata Lecha, współpracownika koru po polsku. Owieczka.